Próba mikrofonu. Słychać? Słychać. Słabo. A co mówię za cicho czy? Brat techniczny tam podkręci. Witajcie bracia, siostry. Bardzo miło. I fajnie, i serce rośnie, i ja to się cieszę. Mam nadzieję, że wszyscy tą radość odczuwamy, gdy się zgromadzamy razem, żeby się zachęcić, skorygować myślenie, spotkać się z siostrami, z braćmi, przyjrzeć się Słowu Bożemu żeby prostować swoje drogi, myślenie. Nie jesteśmy z tego zwolnieni, nawet już będąc no, dziećmi bożymi, będąc na tej drodze, będąc chrześcijanami. A może są jeszcze wśród nas też tacy tu dzisiaj, którzy jeszcze szukają tych dróg i chcą wejść na tą drogę, jeszcze są na tym etapie poszukiwań. Natomiast jedni i drudzy nie są zwolnieni z tego, żeby szukać prawdy, szukać Boga, przyglądać się Słowu Bożemu no i iść za Nim. tak? Chciałem dzisiaj powiedzieć o... Tak się zastanawiałem. Adaś wczoraj zadzwonił, żeby tutaj zacząć coś krótko powiedzieć. No to sobie myślę, że... Pomyślałem sobie, że no chciałbym chyba zachęcić tym, co... Zawsze, czyli po prostu dobrą nowiną. Dobra nowina Ewangelia o Jezusie Chrystusie to jest coś, co y, mnie zawsze zachęca, buduje, y, rozradowuje serce. No i myślę, że nas wszystkich, tak. Chciałem zacząć od y, Psalmu 40. Y, tutaj przeczytam cztery wersety. Zanim zacznę czytać ten psalm 40, te wersety, to jeszcze przypomnę pierwszy list apostoła Piotra, który pisał, że tego to zbawienia poszukiwali i pilnie badali je prorocy, którzy prorokowali o niesionej dla was łasce, wypatrując na jaki lub na jakiego rodzaju czas wskazywał będący w nich Duch Chrystusa, zapowiadający nadchodzące na Chrystusa cierpienie i następującą po nich chwałę którym zostało objawione, że nie im samym, ale nam służyły te sprawy, które teraz zostały wam oznajmione przez tych, którzy wam głosili dobrą nowinę w duchu świętym, który został wysłany z nieba. Sprawy, w które pragną wejrzeć aniołowie. Więc ci prorocy, oni już mówili właśnie o tych sprawach, o tych sprawach, które nam zostały objawione już w tych nowych czasach. No, w Chrystusie. Psalm 43. i czwarty werset. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z grząskiego błota i postawił moje nogi na skalę, umocnił moje kroki. Włożył w moje usta nową pieśń, pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu to zobaczy, ogarnie ich lęk i zaufają jachwę. Nie znalazłem przyjemności w ofiarach ani darach. Raczej wyczuliłeś mi uszy. Nie prosisz o całopalenie i ofiarę za grzech. Wówczas oznajmiłem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Tak wyrwałem tylko cztery wersety tutaj z tego y, psalmu. I o czym chcę generalnie jakby powiedzieć, bo wiadomo, że dobra nowina Ewangelia jest... Y, to tak naprawdę miałem wielki kłopot przyglądając się, jakby, czytając wczoraj Słowo Boże. Jest tego, jakby no na każdej stronie widzimy Chrystusa, zapowiedź tych dobrych rzeczy, wolności, zbawienia, radości. Chciałem zwrócić uwagę tutaj na kilka rzeczy jakby w tej, w tej usłudze. Przeczytam teraz hebrajczyków, tutaj dwa wersety jeszcze. Bo, gdy to pierwsze było, bo gdyby to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Obwiniając ich bowiem mówi, oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domom Izraela i z domem Judy ostatecznie nowe przymierze. Dalej, hebrajczyków. To tylko tak. Nie znalazłeś upodobania w całopaleniach i ofiarach za grzech. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę w nagłówku zwoju, napisano o mnie, abym czynił Boże Twoją wolę. Tu, to jest to odniesienie do tego psalmu 40. Najpierw powiedział, ofiary i daru całopalenia i ofiary za grzech nie chciałeś, ani nie znalazłeś upodobania, w tym, co zgodnie z prawem jest ofiarowywane. Wtedy powiedział o to przychodzę, czynić Boże Twoją wolę. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Dzięki tej woli jesteśmy raz na zawsze uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa. Jeszcze jest tu jeden werset z Efezjan. On prawo przykazań, zawarte w ustawach, uznał za bezużyteczne, aby z tych dwóch stworzyć w sobie samemu, samemu w sobie samym jednego nowego człowieka czyniąc pokój i pojednał ponownie obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, w nim zadając śmierć tej nieprzyjaźni. A gdy przyszedł, ogłosił dobrą nowinę pokoju. Wam, którzy byliście daleko i którzy byliście y, blisko. Yy... I co mnie poruszyło, wiecie, w tym psalmie 40, w ogóle chodzi o tę nową pieśń. Włożył w moje usta nową pieśń, pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu to zobaczy, ogarnie ich lęk i zaufają jachwę. Nowa pieśń, coś nowego. Jakby czy Widzimy w Słowie Bożym, że to, co było stare, było niedoskonałe, musiało, za, musiało zostać zamienione na nowe. I Bóg to uczynił. Tym jest jakby Ewangelia. Gdy głosimy ludziom dobrą nowinę, gdy mówimy o upamiętaniu, gdy mówimy o nowej jakby drodze, o tym, że mogą zostać uratowani, to mam nadzieję, że przedstawiamy taką Ewangelię, jak widzimy w Słowie, czyli że jest to po prostu że Ewangelia i zbawienie jest z łaski, że to jest to nowe, że, że to już nie jest tak, że chcemy od człowieka jakiś tam okup, czy Bóg chce jakąś zapłatę. Nie możemy zapłacić jakby za zbawienie. Widzimy, że to, co było stare, to nie zadziałało, nie mogło zadziałać, bo, bo tam był jakby umoczony człowiek. tak? Tam człowiek musiał coś czynić. Człowiek musiał być w tym musiał być zaangażowany, musiał wypełnić to, co mu Bóg jakby przykazał I, i po prostu Bóg wiedział o tym, że człowiek nie da rady, że nie ma tej mocy, aby, no aby, aby zasłużyć na zbawienie, aby zostać zbawionym. Ewangelia pochodzi z nieba. Ewangelia jest też dla... Grzesznika. To jest drugi punkt, o którym chciałem powiedzieć, że Ewangelia jest dla grzesznika, że Bóg usprawiedliwia grzesznika. To jest niby prosta prawda, wszyscy to wiemy, ale wierzę, że musimy sobie to przypominać, jakby, że, jakby to powiedzieć, żeby nie zakręcić za bardzo, ale że... Tak jak my byliśmy grzesznikami i nas zbawił Bóg, tak samo głosimy Ewangelię dla grzesznika. Pan Jezus mówił, że ci chorzy potrzebują lekarza niezdrowi i wiemy, że nie miał na myśli tego, że są jacyś zdrowi na tym świecie, bo wszyscy są chorzy. I przeczytam jeszcze parę wersetów tutaj o tym właśnie, dla kogo ta Ewangelia jest oczywiście do Rzymian, trzeci rozdział 3, 23, 28. Bo wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej i są uznawani za sprawiedliwych, za darmo z Jego łaski, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez wiarę w Jego krwi, dla, dla wykazania dowodu swojej sprawiedliwości przez odpuszczenie wcześniej popełnionych grzechów w czasie Bożej cierpliwości. Dla, wy dla wykazania dowodu swojej sprawiedliwości w teraźniejszym czasie. Tak, by On był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który jest z wiary w Jezusa. Gdzie jest więc chluba? Została wykluczona. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Dlatego rozumiemy, że człowiek jest uznawany za sprawiedliwego przez wiarę. Rzymian 4, czwarty werset. A pracującemu zapłata nie jest policzona według łaski, ale według należności. Temu natomiast, który nie pracuje, lecz wierzy w Tego, który czyni sprawiedliwym bezbożnego. Jego wiara jest mu policzona za sprawiedliwość. Bóg czyni bezbożnego sprawiedliwym. To jest myśl no bardzo wzniosła, bardzo rozradowująca. No to, jest, to jest dobra nowina. Jakby to jest, to jest wszystko. Bóg czyni bezbożnego sprawiedliwym, usprawiedliwia go. Bóg go usprawiedliwia. To jest y, piękna prawda. Musimy o tym pamiętać. Yy, mieć w to w sercu yy, i mieć to zawsze na wierzchu. Tym bardziej, jeżeli chcemy też być tymi, którzy niosą Ewangelię.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 Prawdziwie zgładził śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Nas zbawił i wezwał powołaniem świętym, nie według naszych uczynków. Amen. Drugi, y, Tytusa, przepraszam, list do Tytusa. Trzeci rozdział, 5-7. Zbawił nas nie z uczynków, których my dokonaliśmy w sprawiedliwości, ale według swojego miłosierdzia, przez kąpiel odrodzenia i odnowienia ducha świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego. To jeszcze przeczytam tylko Efezjan. Drugi rozdział.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 Bóg natomiast, będąc bogatym w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował i to nas, będących martwymi w upadkach, ożywił wraz z Chrystusem łaską jesteście zbawieni. Tak więc, y, słuchajcie, no, wszyscy zgrzeszyli. Y, my z tego samego jesteśmy jakby pnia. To jest w ogóle też ciekawe, i że tutaj... Bóg dotknął tych, których dotknął, zbawił, zrodził, nie dlatego, że znalazł coś w człowieku, tylko po prostu okazał mu łaskę. To jest łaska, którą przyjmujemy przez wiarę. Nie z wiara zbawia człowieka, ale łaska zbawia, którą Bóg w swoim Synu jakby dał człowiekowi, a przez wiarę możemy to wziąć. Musimy w to wierzyć, musimy w tym stać, i nie możemy się z tego, wiedzieć. musimy trwać w Chrystusie, trwać w Jego łasce, to jest właśnie trwać w wierze w to, że to Chrystus zbawia człowieka. I Ewangelia jest dla grzesznika, dla bezbożnego, tak jak my byliśmy bezbożni, tak głosimy bezbożnym Ewangelię. Jechałem ostatnio w pociągu z takim Panem Wojtkiem i sobie tam gadaliśmy, bardzo dużo mówił Pan Wojtek. W Ameryce mieszkał pół życia, więc tam mi dolary chciał dawać, że też mogę dać, była taka śmieszna sytuacja. No, Bardzo fajny człowiek, ale dużo mówił. I w pewnym momencie mówiłem mu, dobra, panie Wojtek, bo już żeśmy się tak zakumplowali, teraz pan nic nie mówi, ja, ja panu mówię i mówiłem mu Ewangelię. I mówiłem mu właśnie o, o grzechu, nie, że, czy on sobie zdaje sprawę, że jest grzesznikiem. I na tym się absolutnie, wiecie, Bo on się ze wszystkim zgadzał. Potem nie pytał, czy jestem tym, takim, jako że był w Ameryce. Wiadomo, światowy człowiek to rozumiał te wszystkie e, jakby religijne, e, wiecie, układy, nie? Pytał, czy jestem baptystą, czy tam zielonym, czy... Nieważne. Fajnie się z nim gadało. Ale jak doszło do tego, że musiałby przyznać, że jest grzesznikiem, tak jak Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli, to na tym się zawiesił. No powiedział, że nie, no... Panie kochane, mówi, no nie jestem, no ja jestem, wiecie. Więc yy, yy, yy, yy, myślę, że, a może Bóg yy, łaskę mu okaże kiedyś, to tego nie wiemy, nie? Ale y, Ewangelia dla niego nie była w tym momencie, no bo Ewangelia jest dla bezbożnego, dla tego, który wie, że jest yy, grzesznikiem. Yy, tak, to było, to było fajne tylko z łaski. Co do udziału człowieka w tym wszystkim, w zbawieniu. W... Tutaj jest generalnie w tych sprawach, generalnie jest zamieszanie w świecie religijnym. Nie? Tacy jakby, no, człowiek taki jest. Są różne koncepcje. Świat generalnie koncepcji o zbawieniu z łaski, no nie chcę przyjąć. Zawsze chcę zobaczyć człowieka, który zapracowuje, który yy, dokłada coś do tego zbawienia. Zawsze chci, chcę widzieć człowieka, bez którego to zbawienie nie byłoby w ogóle możliwe. Musi być tam człowiek. I to są, wiecie, różne koncepcje. No, najbardziej takie drastyczne to jest koncepcja, yy, z którą pewnie wszyscy mamy gdzieś do czynienia. Gdzieś tam, no bo pochodzimy jakby, urodziliśmy się w większości w Polsce, Wiemy, na czym polega rzymski katolicyzm, na przykład kon, ta koncepcja czyśćca, nie? czyli dołożenia czegoś do... Yy. Mój syn chodzi do szkoły i tam ma religię i tam, tam nie tam ksiądz tego nie prowadzi, tylko jakiś katecheta i oni sobie tam rozmawiają i ostatnio mu powiedział, że ja nieuważnie czytam Biblię i zachęcił mnie przez mojego syna, żebym uważniej czytał Biblię, żeby się jednak tam czyśćca, wiecie, doszukać, nie? Więc to też takie bardzo no, ciekawe i musimy te rzeczy jakby odrzucać. To są może takie bardzo radykalne, nie? Ale widzimy na przykład, jeszcze przykład z Biblii, list do Galacjan, gdy przyszli jacyś Żydzi, czyli ci, którzy... Myśleli, że rozumieją prawo, nauczeli, nauczali tego prawa, a tak naprawdę nic nie rozumieli. Ludzie po prostu niedouczeni no, zaczęli dokładać do Ewangelii. Mówili o tym, że musicie się tam jeszcze obrzezać, żeby to zbawienie się dopełniło. I widzimy, jak Paweł przyjął radykalną postawę, no, jedną chyba z bardziej radykalnych w ogóle, w, tak jak czytamy o nim w Słowie, że po prostu ten, kto głosi inną Ewangelię, no, musi, musi być przeklęty że to jest nauka, to nie jest nauka z nieba. Czyli parafrazując, taka, która mówi o zbawieniu y, z łaski i, y, nie? że jeszcze coś trzeba uczynić, jeszcze coś trzeba zrobić. Y, na przykład się dać obrzezać, nie, albo samemu odpokutować w tym czyśćcu, albo samemu jeszcze coś zrobić, nie, to jest, y, to nie jest nauka Boża. Y, ja myślę, że tak wystarczy, na tym chciałem się głównie podzielić, tak? czyli tą dobrą nowiną jakby, odświeżającą dobrą nowiną o zbawieniu, które jest z łaski, o zbawieniu, które pochodzi od Boga, który gdy patrzy na grzesznika, to yy, nie chce tam niczego zobaczyć, dobrego, jakiegoś skarbu, nie wiadomo czego, czegoś może mu człowiek przynieść, tylko chce tam zobaczyć człowieka, który... No poszukuję Boga wprawdzie, w złamanym sercu, jakby w, w takiej głębokiej świadomości, którą też Bóg daje. Że no, jestem grzesznikiem, że generalnie się nie nadaje do niczego. Ci, którzy jeszcze tej drogi nie przeszli, to jeżeli chcą żyć wiecznie, jeżeli chcą dożyć tego. Wiecie, życia wiecznego, zbawienia, muszą tak do tej sprawy podejść. Bogu nic nie mogę przynieść. Ci, którzy już mają życie wieczne i chcą dalej nieść Ewangelię, chcą wzrastać w życiu, jakby w tych sprawach królestwa Bożego, muszą też mieć pełną świadomość, że wszystko od Boga podchodzi, pochodzi, że tam musimy szukać, nie w sobie samym, tylko w Bogu, który ochotnie daje, który chce współpracować który ma łaskę za łaską. Aż do końca. Ten psalm czterdziesty jest bardzo y, taki, no... Wzruszył mnie. Dawid jest, y, widzimy jak pisał, pisał z głębi serca. Ja przeczytam to jeszcze. I...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 Wielu to zobaczy, ogarnie ich lęk i zaufają Jachwę. Szczęśliwy człowiek, który złożył swoją ufność w Jachwę i nie zwraca się do wyniosłych ani do ludzi pogrążonych w kłamstwie. Ty, Jachwe, mój Boże, dokonałeś wielkich dzieł. W Twoich cudach i planach wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym chciał je wszystkie wyliczyć lub omówić, było to, byłoby to zbyt liczne". Nie znalazłeś przyjemności w ofiarach ani darach. Raczej wyczuliłeś mi uszy. Nie prosisz o całopalenia i ofiarę za grzech. Wówczas oznajmiłem, oto przychodzę w zwoju księgi, napisano o mnie. Pragnę czynić to, co jest Twoją dobrą wolą, o mój Boże. Twoje prawo tkwi głęboko w moim wnętrzu. Ogłaszałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto moich ust nie zamknąłem jachwę. Ty o tym wiesz. Twojej sprawiedliwości nie skrywałem w swoim sercu. O, opowiadałem o Twojej wierności i Twoim zbawieniu. Nie zataiłem Twojej łaski i Twojej wierności wobec wielkiego zgromadzenia. Ty, Jahwe, nie odmawiaj mi swojej litości. Niech mnie zawsze strzeże Twa łaska i Twoja wierność. Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia, Przemogły mnie moje winy i już nie mogę ich dostrzec. Jest ich więcej niż włosów na mej głowie. I moje serce mnie zawodzi. Zechcie Jachwę ocalić. Jachwę pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i zarumienią, zarumie, zarumienią ci, którzy szukają mojej duszy, by ją zabrać. Niech cofną się i będą upokorzeni ci, którzy pragną mojego nieszczęścia. Niech za nie mówią z powodu swego zawstydzenia ci, którzy mi powtarzają ha-ha. Lecz niech się rozweselą i, roz, i rozradują w Tobie ci wszyscy, którzy Ciebie szukają. Niech zawsze mówią, niech jachwę będzie wielki ci, którzy rozkochali się w Twoim zbawieniu. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, lecz Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i moim wybawcą. O Boże mój, nie zwlekaj. Mamy taki zwyczaj, że modlimy się na początku. Kochani, no to ci wszyscy, niech się rozweselą i rozradują w Tobie ci wszyscy, którzy Cię szukają. To jest powód do wielkiej radości, więc módlmy się i też zachęcam, żeby się modlić, żeby właśnie wznosić krótkie modlitwy do Boga i to tak powiem od siebie, ale wiem z rozmów z różnymi tutaj z was, nie? że modlitwa siostry, brata, gdy słyszymy, Możemy powiedzieć amen, gdy słyszymy, gdzie ta gdzie modlitwa jest wznoszona. Jest wielce budująca dla, yy, dla wszystkich. Po prostu się budujemy w ten sposób. Zachęcamy się. Yy, a przy okazji wielbimy, wielbimy Pana, tak? a mamy Go za co wielbić. Mam nadzieję, że zbudowało Was to, co czytałem, to co mnie dotyka, a zawsze możemy dalej o tym rozmawiać jakby i yy szukać tego, co Bóg ma dla nas. Amen. Kolejnych ludzi, którzy szukają Ciebie, też dotknięci przez Ciebie, zachęceni w jakiś sposób, przez Twoje dzieło. I tak jak my, będąc zmartwymi w naszych patrach, nie szukaliśmy Ciebie. Ty stanąłeś na drodze naszego życia, tak teraz, gdy już kroczymy za Tobą, byśmy pamiętali, że nasze zdolności, możliwości są w Tobie, nie w naszym naszej inteligencji czy czymkolwiek to, to jest nasze i Ty zmieniasz życie człowieka Ty kształtujesz ale to ciągle Ty jesteś tym, który to, to czyni I, i nasza wdzięczność nasze nasz krok powinien być skierowany do Ciebie Tobie dziękujemy za to wszystko, co dajesz, co czynisz w naszym życiu. Amen. Amen. Panie Jezu, też chcę Ci komać za to, że Panie mnie usprawiedliwiłeś. Dziękuję Ci, Panie, że wyciągnęłeś z tego dołu śmierci. Panie, dziękuję Ci, że Twoje słowo, Panie, Twój Duch mówi o tym, że Ty właśnie usprawiedliwiasz Panie Bezbożnego. Panie, dzięki Ci za to, tym bardziej zwiększą Panie, z nadzieją, ochotą, mógłby Panie prosić Ciebie o tych, których Panie tam stawiasz tam naokoło, Panie, tym, którym mamy możliwość mówić Ewangelię, Panie. W naszych rodzinach też, Panie, mamy tylu, którzy Ciebie nie znają, Panie, i od nich wszystkich możemy się modlić, Panie, i prosić Ciebie, abyś zbawiał, Panie, abyś dotykał, bo, bo Ty usprawiedliwiasz, Panie, bezbożnego właśnie, Panie. I dawaj takie poczucie Panie, niech Twój Duch się wylewa i e, daje, Panie, do serca prawdę ludziom, Panie, że są zgubieni, Panie, i że jesteś jedynym ratunkiem. Panie, dziękuję Ci, że Duch Twój działa, Panie, że Ewangelia Twoja działa, że Ty jesteś ten sam, Panie, dzisiaj i kiedyś, Panie, i chwała Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, że, Panie, ta era, Panie, ten, ten czas, Płynie, Panie, i że Ty cały czas jesteś, Panie, i masz to wszystko pod kontrolą, Panie, i że nadejdzie to, co ma nadejść, Panie, i Ty będziesz też panował w tym czasie. Dzięki Ci za to, Panie Jezu. Amen. Amen. Pan, bowiem mowa o krzyżu jest dwóch wstęp którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, miwe, że mądrość, mądrość, mądrość, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badać wie? Czyż Bóg nie obrócił głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał głowa jego Bożej mądrości, upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas, gdy życi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa okrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan główstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i greków. zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo główstwo Boże jest męsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, braciak i nie jesteście do powołania naszego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 a dollar. i przystępować do tej wiecieży, który w Panie jest przygotowana dla nas. Chwała się jedna wszystko. Amen. Amen. Panie Boże nasz. Między innymi przyszliśmy tutaj, żeby wsłuchiwać się w Twój głos, przyjąć pouczenie, przyjąć jakieś może oświecenie. Cokolwiek masz dla nas. I tak wierzę, że Ty stawiasz tutaj brata, który będzie dzielił się Słowem i oby to było Słowo od Ciebie dla nas i proszę, pomóż nam wsłuchać się w to Słowo i, i skorzystać z tego, nakarmić się, być podniesionymi, zachęconymi, może napomnianymi. W Twoje ręce się oddajemy, prosimy, poprowadź nas. Amen. Amen. Wsiądźmy proszę. Jednokrotnie, gdy zaczynam rozważać jakiś temat ze Słowa Bożego albo po prostu samemu siedzę w pokoju i oczekuję na Boże posilenie w Jego Słowie, czasem się czuję, jakbym wchodził do ciemnego pokoju i trzeba włączyć żarówkę. I wiecie, chcę przeczytać teraz psalm, króciutki właśnie, niech ono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 ty masz moc, aby Twoje słowo oświeciło nasze myślenie, oświeciło naszą duszę. Masz też moc, aby Twoje słowo zmieniło nasze serce, dotarło tak głęboko, gdzie my sami nie potrafimy nic zmienić. W pokorze, Panie, prosimy Cię, niech Twoje słowo działa w nas i niech płynie z tego Tobie chwała, a nasz pożytek będzie taki, Panie, że zbliżymy się do Ciebie jeszcze bardziej. Amen. Kochani, chciałem się z Wami podzielić tym, co przeżywam w swoim życiu w swoim życiu z Bogiem. Nie jest to nic nowego, nic świeżego, żadna nowinka. Wierzę, pan, panie, panie wierzę w to, ale bracia, siostry, drodzy, wierzę, że Bóg w taki cudowny sposób objawił nam się w prostych lekcjach. Dzisiaj siostra się modliła, że rzeczywiście no nie wszyscy jesteśmy profesorami, nie wszyscy mamy takie głowy pojemne, żeby zgłębiać, nie wiem, wielkie tajniki nauki i myślę, że... Bóg jest dobry i pozwolił nam wnikać w głębokości swojego Słowa przy pomocy też naszych prostych umysłów. Więc cieszę się, że te lekcje są proste, że te fragmenty ze Słowa Bożego, które możemy wziąć są naprawdę dla nas możliwe do ogarnięcia rozumem. Wiemy też, że istnieje wielki kontrast, taki rozdźwięk jak południe od północy pomiędzy prostotą zwiastowania i prostotą przekazu, a głębią duchową, jaka się za tym kryje. Nie wiem, czy o tym tak kiedyś myśleliście. Ja przy okazji zawsze tych świąt wielkanocnych, niektórzy się śmieją, za mnie że obchodzę święta, no... Przypominam sobie, kochani, chociaż staram się pamiętać o tym codziennie, ale przypominam sobie krzyż Golgoty, który naprawdę ma bardzo prosty wyraz w tej warstwie wizualnej, w tej warstwie merytorycznej, a nieskończoną głębię w tym, co się duchowo tam wydarzyło. I o tym chcę pamiętać, chcę też zwracać uwagę nam wszystkim, że słuchając Słowa Bożego nie szukajmy intelektualnych głębin. Prośmy Boga o te głębiny duchowe, żeby przez prostą lekcję poprowadził nas głębiej w naszych sercach. Jeżeli chcecie, otwórzcie fragment, jeżeli nie, to posłuchajcie, ja go postaram się wolno przeczytać. Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział, od 36 wersetu. I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Zaprosił Jezusa. Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł przy stole. A oto kobieta, grzesznica, która była w tym mieście,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 Słusznie osądziłeś. I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. A ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem...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 Twoje grzechy są przebaczone. Kochani, prosta historia, prosta scena. Myślę, że bardzo dobrze to znamy. Pan Jezus, przebywając w domu faryzeusza, To jest też ciekawe. Zwróćmy tylko króciutko uwagę, że został zaproszony przez człowieka, który w tamtym czasie mógł lub uchodził za człowieka moralnie no, bliskiemu może bliskiemu tej, tej, tego wzoru religijnego. Tak? faryzeusze, ludzie z tej kasty religijnej uchodzili za tych, którzy, no, są, wiodą dobre życie, są bogobojni, wypełniają prawo, znają Słowo Boże. To wszystko tam było na takim dosyć dużym chyba poziomie. I do takiego domu jakimś sposobem dostaje się kobieta grzeszna. Kobieta, o której ludzie wiedzieli, że jest grzesznicą czyli musiała dopuszczać się grzechów jawnych. Mało tego, kobieta, którą ci faryzeusze raczej pogardzali z, tego, z tej historii, którą tutaj widzimy, to w jaki sposób ten faryzeusz w ogóle pomyślał i skomentował tą sytuację, świadczyło o pogardzie do tej kobiety i wręcz takim zdziwieniu. No, prawdopodobnie Jezus nie wie, kim ta kobieta jest, no może gdyby był prorokiem, to by wiedział, ale widać, że nie wie, bo pozwala się dotykać tej kobiecie. Przecież ona jest nieczysta, ona jest grzesznicą. Jeżeli on to pozwala, no to prawdopodobnie też już jest nieczysty i wiecie, to wszystko takie myślenie o tej sytuacji tego człowieka było po prostu krzywe, było nieprawdziwe, my to wiemy, ale... Warto też zobaczyć, jak on to, ten Taryzeusz, jak on to widział, dlatego że musimy też w tej całej scenie ujrzeć Jezusa, który w przeciwieństwie do świata, w przeciwieństwie do ludzi nie mających wglądu do serc człowieka, nie mających wglądu w tą rzeczywistość duchową, on ten wgląd ma. I jak widzimy. Nie wzdryga się na tą kobietę, nie odpycha jej od siebie, nie, wiecie, jeżeli człowiek ma kontakt z czymś, co uważa za nieczyste i brzydzi się tą nieczystością i nie chce tej nieczystości na sobie mieć, to się strzepuje, tak, to się obmywa, to odrzuca od siebie, to jest reakcja jest bardzo podobna wtedy do tego, co ci faryzeusze się spodziewali. Oni się spodziewali, że Jezus ją po prostu odrzuci. Tymczasem Jezus pozwala tej kobiecie okazać to, co chciała okazać. Faryzeusz nie rozumie, nie widzi. Pan Jezus widzi. I teraz zaczyna się ta rozmowa, w której będzie chciał wykorzystać tą sytuację do nauki i zaczyna pouczać tego tak? Mówi, mówi taką historię o dwóch dłużnikach. Jeden był dłużny mało, drugi był dłużny dużo. Obum grzesz, grzesznikom dłużnikom ten Właściciel wybacza, tak? No i zadaje proste pytanie faryzeuszowi, który człowiek będzie bardziej wdzięczny, będzie bardziej kochał. Faryzeusz odpowiada bardzo szybko, myślę, bez większego namysłu. Też myślę tak, spodziewam się, że w tym pytaniu kryła się tak prosta prawda, nawet dla człowieka bez wglądu w duchową rzeczywistość, że można na to pytanie odpowiedzieć. No logiczne jest, że bardziej będzie wdzięczny ten, komu się komu przebaczono więcej i dobrze odpowiedział. Pan Jezus powiedział, że słusznie osądziłeś. To Tam nie było haczyka żadnego takiego, żeby faryzeusza złapać, że on tego nie rozumie. On to, to akurat rozumie, to jest proste. I myślę, że jak my rozumujemy odnośnie tego, w jaki sposób budzi się wdzięczność, to rozumiemy bardzo podobnie. Jeżeli ktoś mi przykładowo daruje dług pięciu złotych, czy tam, nie wiem, złotówkę od kogoś pożyczyłem, bo mi zabrakło i ktoś mówi, no nie oddawaj mi. No to wiecie, podziękuję, no bo, bo to jest miły gest, to jest fajny gest, ale no, myślę, że nie trzeba się spodziewać teraz, żeby w moim sercu urosła jakaś wdzięczność, która by, nie wiem wymagała ode mnie nie wiem, codziennego przychodzenia, przypominania mu, słuchaj, ja tak Ci dziękuję za tą złotówkę i, za tydzień, i będę dzwonił do niego co, codziennie i, i mówił, że jestem taki wdzięczny. No ale jeżeli ktoś pomaga mi w wielkiej rzeczy, że rzeczywiście, w takim. ja mówię teraz w, w takim rozumie, tak w głowie mojej uchodzi to za coś wielkiego, no, darował mi wielki dług albo nie wiem, spłacił kredyt za moje mieszkanie, tak? które musiałbym spłacać 30 lat, ale ktoś to zrobił, no to w naturalny sposób w sercu rośnie ta wdzięczność więcej, tak? jest, jest duża. Ja myślę też nawet, że w, tej nasz, w tym naszym takim ludzkim życiu, ludzkim pojmowaniu pewne przysługi albo pewne, pewna dobroć okazana jeden drugiemu może zrodzić w nas miłość do tej osoby. Już nawet nie tylko wdzięczność, ale taką, wiecie, bardzo głęboką życzliwość, bardzo głęboką lojalność nawet. Często są takie świadectwa, że ktoś komuś ktoś ratuje z jakiejś opresji, ten drugi mówi, masz, teraz ja jestem ci dłużny, masz we mnie lojalnego, tutaj nie wiem, kompana towarzysza do końca, będę też stał przy tobie, więc rodzą się głębokie uczucia, głębokie emocje. I w tej sytuacji, przy takiej historii, tak, Pan Jezus zadaje to pytanie faryzeuszowi. Faryzeusz odpowiada na to w prosty sposób. Oczywiście ten, komu więcej przebaczono, miłuje więcej. No, ale właśnie, czy to tylko... Yy, o to tutaj chodziło. Czy tylko tego chciał Pan Jezus Faryzeusza nauczyć albo, nie wiem, usłyszeć od Niego, że On już wie, więc nie trzeba Go nic więcej pouczać, tak? No bo odpowiedział dobrze. Ja myślę, że jak nas by ktoś zapytał w taki sposób, też byśmy odpowiedzieli dobrze i, i właściwie załatwiona dalsza lekcja nie płynie. Ale chciałbym, kochani, jeszcze nad, nad tą historią trochę pomedytować, i żeby dotknąć też sedna, być może zbliżyć się do tego sedna, jeszcze porozmyślajmy trochę o tej kobiecie i o tym, co, co tam się wydarzyło. Kobieta, grzesznica pogardzana przez świat religijny, pogardzana przez ludzi myślących o sobie, że są bliżej Boga, bardziej jakby godni tego, żeby funkcjonować w taki, wiecie, sposób bez wstydu, tak? Ona ma się czego wstydzić, nie powinna w ogóle tam się nawet znaleźć w tym domu faryzeusza, ale się jakoś znalazła. Jaki był jej problem? No, w, w oczach faryzeusza, jej problemem było to, że była grzesznicą. Ona jest kobietą grzeszną. To jest jej problem. W pewnym sensie miał rację. Był to jej problem. Tylko, że faryzeusz i myślę świat tak rozumie też grzech w taki trochę ograniczony sposób. Widzi człowieka, który żyje niepoprawnie, żyje złym życiem, nazywa go grzesznikiem, w pewnym sensie pogardza tym człowiekiem, czy to w sercu, czy może też w zachowaniu wobec niego, no i to jest jej problem, musi po prostu coś z tym zrobić, dopóki tego nie zrobi, Niech nie przychodzi. Po co ma tutaj przychodzić, nie wiem, zabrudzać nas, zanieczyszczać naszą atmosferę? Nie chcemy mieć z, nim, z nią nic do czynienia. Niech ona sobie po prostu idzie, załatwi swój problem, a wtedy będzie godna tego, żeby przebywać z nią, żeby ją pouczać, żeby pozwalać się jej dotknąć nawet, nie? Myślę, że bardzo często świat tak patrzy na grzech, jako coś, co jest po prostu złym zachowaniem, jakimś problemem człowieka i człowiek musi sobie z tym poradzić. Z kolei mamy tą kobietę, która też rozumiała swój problem w pewnym sensie, w jakimś sensie go widziała. Wiedziała, że jest człowiekiem grzesznym. Tutaj nie padają żadne słowa z jej ust. Nie czytamy, że ona przyszła i wyznała swoje grzechy, że powiedziała, tak, mam świadomość, że czynię to, to, to to i to jest złe. Przebacz mi ten, ten, ten, ten i ten grzech. Natomiast jej postawa, to w jaki sposób... Przyszła do Jezusa, a myślę, że wiedziała do kogo przychodzi, bo ona usłyszała, że Jezus tam przebywa, więc przyszła konkretnie do Niego. Ona nie przyszła do domu faryzeusza szukać czegoś u Niego albo u Jego kompanów, u tych ludzi, którzy się tam na posiłkach zgromadzają. Ona przyszła do Jezusa, prawdopodobnie o Jezusie już słyszała, być może widziała jak z mocą Jezus uzdrawiał, jak być może też słyszała, że odpuszcza grzechy. Na pewno w jej głowie był obraz Jezusa jako tego, kogo trzeba odnaleźć i za wszelką cenę, nawet wdzierając się w miejsce, w którym nie powinna była się znaleźć, byleby się do niego dostać. A gdy już się do niego dostała, ukorzyła się w sposób, można powiedzieć, taki maksymalny. My dzisiaj patrzymy na tą scenę i może ona jest dla nas dzisiaj trochę taka teatralna, taka jakby wizualizacja tej sceny jest nietypowa, bo dzisiaj w naszych czasach nikt nikomu wiecie, nie obmywa nóg, nie, nie całuje stóp, nie, nie, nie, nie wyciera włosami stóp. Ja myślę, że to, co się tam wydarzyło, nie było aż tak w tej takiej warstwie gestu, nie było aż tak niezwykłe w takim sensie, że zrobiła coś, że nie wiadomo, co zrobiła. Co tu w ogóle się dzieje? Czemu ona akurat stopy? Czemu akurat łzy? Czemu włosy? Czemu olejek? To nie to było dziwne. To, co uczyniła, świadczyło o jej głębokim, głębokim uniżeniu wobec Jezusa i o wierze w to, że uniżając się przed Jezusem uzyska to uwolnienie z tego, co ją brudzi, z tego, co ją obciąża. Że to zdejmie brzemię z jej serca, z jej barków. Nie wiem, czy wcześniej próbowała sama z siebie poprawić swoje życie. Wiecie, jak palacz, który 20 razy rzuca palenie. Nie wiem, z czym ona miała problem, nie chcę jakby tutaj wczytywać za dużo. Ale musiała mieć takie grzechy, z którymi po prostu sama sobie nie mogła poradzić. I musiała mieć świadomość, że potrzebuje kogoś, kto jej te grzechy przebaczy. Ktoś mógłby zapytać, no, ale skąd ty wiesz, a może ona tylko przyszła do niego, żeby poprzebywać z jakimś, nie wiem, świętym rabinem. Posłuchać może. Może wcale nie myślała o sobie, że jest grzesznicą. Może wręcz była osobą, nie wiem, na tyle pyszną, że bez świadomości grzechu przyszła do Jezusa. Myślę, że nie, kochani. Dlatego, że takie myślenie mieli faryzeusze. Jezus miał inne myślenie i dlatego to, co powiedział Powiedział to, co powiedział. tak? Powiedział, że grzechy twoje są odpuszczone. Mimo, że nie padły te słowa od niej, przebacz mi grzechy, to reakcja Jezusa mówi o tym, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Reakcja Pana Jezusa pokazuje, że ta kobieta przyszła z prośbą o odpuszczenie grzechów, o obmycie. Pan Jezus też powiedział, że... Tym wszystkim zobaczył w niej wiarę. Znowu kolejna sprawa, której być może faryzeusz albo człowiek ze świata może nie zobaczyć, bo nie ma wglądu w serce, nie ma wglądu w duszę, no ale Pan Jezus ma ten wgląd. Jeżeli połączył jej odpuszczenie grzechów z jej wiarą, to znaczy, że to właśnie tam musiało się wydarzyć. Pan Jezus się nie pomylił. Zobaczył człowieka, który w wierze, w skrusze przychodzi do tego, którego uznaje za Zbawiciela, za człowieka, który może uratować. Ja nie wiem, nie chcę powiedzieć, że ta kobieta miała... Wiecie, już w głowie jej się urodziła teologia tego, że, za chwilę, że to jest Syn Boży, że za chwilę będzie krzyż, że potem będzie Duch Święty. Ona tego nie musiała mieć wcale objawionego. W jej sercu pojawiła się wiara, że Jezus ją uwolni od jej problemu, że załatwi tę sprawę, której ona sama nie potrafiła albo po prostu nie była w stanie yy, załatwić. Na marginesie jakby tej sytuacji. Nie wiem, czy wasze doświadczenie takie jest, czy, czy też macie takie obserwacje, że świat, ludzka nauka, ludzkie podejście do tematu grzechu próbuje nam przekazać, że z grzechem można poradzić sobie w inny sposób niż w taki, co zrobiła ta kobieta. Napraw swoje postępowanie. Jak nie dasz rady naprawić sam, to nie wiem, znajdź drugiego człowieka, który Cię wesprze, napraw to. Masz obciążone sumienie? Są sposoby, żeby sumienie przytępić, przygasić. Świat ma całą naukę na ten temat, w jaki sposób można ten wyrzut sumienia zniwelować. Wystarczy uczynić odpowiednio dużo rzeczy dobrych, to wtedy te rzeczy złe schodzą na dalszy plan, Te nasze dobre postępowanie będzie jaśniało w naszym sumieniu, a grzechy już tam nie będziemy o tym pamiętać. Pogarda u ludzi też jest do załatwienia. Wystarczy się światu przypodobać, wystarczy temu światu coś dać. Wystarczy coś przed Nim ukryć. Wiemy dobrze, jak wielu ludzi o nikczemnym sercu bywa uznawanych w społecznościach lokalnych, w krajach, w miastach, gdzie żyją za tak zwanych dobrodziejów, za ludzi godnych podziwu. Świat widzi to, co widzi. Można świat zaczarować, tylko, tylko czy to rozwiązuje problem człowieka? Nie rozwiązuje. Ale to chciałem powiedzieć na marginesie, żebyśmy też zobaczyli, w jak z jednej strony, w jak desperackiej pozie przyszła ta kobieta do Jezusa, jakby odrzucając już wszelkie maski, wszelkie pozory, nawet chyba już zamykając swoje usta po prostu uniżyła się przed nim łzy, uniżenie, pocałunki. Faryzeusze się wzdrygali. Musimy, kochani, uważać, kiedy mamy do czynienia ze światem grzesznym, ze światem, który jest brudny grzechem. I nie mówię tutaj teraz o ludziach, którzy, wiecie brudzą się tym grzechem i się tym chlubią. Mam na myśli ludzi, którzy zaczynają rozumieć i widzieć, że coś jest z nimi nie tak, że ich grzech tak naprawdę jest ich hańbą. Nie mają się czym chwalić, mimo że ten brud jeszcze z nich wychodzi, jeszcze, jeszcze widać go na człowieku. Jakaś, wiecie, opinia, która się ciągnie. O, gdybyś wiedział, kim jest ten człowiek, to byś go do zboru nie wpuścił. Albo na obiad byś go nie zaprosił, jakbyś wiedział, co on tam robi. Nie? Uwaga, to tylko, bo sytuacje są różne. Ja nie chcę powiedzieć tutaj zrobić jakiegoś dogmatu, ale sytuacje są różne. Jeżeli nie mamy pewności, co się w sercu człowieka dzieje, nie osądzajmy tak łatwo, że to jest, wiecie, grzesznik i tutaj z tego nic nie będzie. Bo być może jest to grzesznik, który jest już bardzo blisko swojego odkupienia, bardzo blisko Jezusa. Jezus powiedział zresztą w pewnym momencie do faryzeuszów, że prostytutki i złodzieje są bliżej. Nie raz, tak? bo nie mówił pewnie o wszystkich ludziach na świecie, ale... Uważajcie, nie? bo to tak czasami z pozoru wygląda, a może być zupełnie inaczej niż myślicie. Pan Jezus odpuszcza jej grzechy. Przyjmuje, można powiedzieć w pewnym sensie, przyjmuje ją do społeczności z sobą. Odpuszczenie grzechów w ustach Pana Jezusa to nie polegało na tym tylko, że no dobra, To, co tam robiłaś wcześniej, już Ciebie nie obciąża. I tyle. I tyle się widzimy. My dobrze wiemy, że gdy Pan Jezus odpuszcza grzechy człowiekowi, to zaprasza tego człowieka do społeczności z sobą, do relacji. I to, ta relacja oczywiście nie musi od, od razu oznaczać wielkiej bliskości nie myślmy teraz tutaj o tej kobiecie, żeby ją ocenić. A, to ciekawe, czy ona została zbawiona, czy nie zbawiona. No nic w Biblii nie jest napisane, że ona była później jego uczennicą, albo że wytrwała do końca w wierze. Oczywiście tutaj to, o tym nie jest napisane, ale Pan Jezus mówi o tym, że odpuszcza jej grzechy na podstawie wiary i nad tym musimy się tutaj tylko skupić. To, co tam myślimy o niej, co było później, to jest... Na tą chwilę może mniej istotne, ale bardziej istotne jest to, że Jezus się nie pomylił, że nie zaryzykował i nie powiedział, a to ja jej odpuszczę, może będzie dobra, może nie będzie, no zobaczymy. Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że ta kobieta przyszła w świadomości swoich grzechów, ukorzyła się przed Nim, w jej sercu Pojawiła się wiara, może wcześniej, może w tym momencie, to też jest nieistotne, ale pojawiła się taka wiara, którą Pan Jezus dostrzegł i powiedział, że tutaj Twoje grzechy są odpuszczone w związku z tą wiarą. A mało tego, powiedział jeszcze coś, czego znowu my może nie widzimy i może ten faryzeusz nie widział, ale on powiedział, że ta kobieta umiłowała wielce że w jej sercu zagościła wielka miłość. Wielka miłość. Pan Jezus porównuje, również tak, w tej sytuacji porównuje postawę jej i postawę faryzeusza. Gdy mówi, komu więcej przebaczono, ten dużo miłuje, komu mniej przebaczono, ten mało miłuje i pokazał to na jego przykładzie. Mówi, zobacz, przyszedłem do ciebie, nie zrobiłeś tego, ona zrobiła. A tego drugiego też nie zrobiłeś. Ona to robi ciągle. Tego też nie zrobiłeś. I tak wiecie, Pokazuje mu i łączy to, co on zrobił i co ona zrobiła, łączy z tą nauką i z tą prawdą o tym, że komu więcej przebaczono, ten więcej miłuje. I jaki to ma teraz związek? Właściwie można by było pomyśleć tak, kobieta była wielką grzesznicą, czyli wiele jej wybaczono, no to ona wiele miłuje. Faryzeusz był w miarę dobrym człowiekiem. Nie miał tam nałogów, pewnie nie łamał Bożych przykazań na lewo i prawo, więc jemu mało przebaczył Pan Jezus. Więc mało okazał i mało tej miłości ma. Załatwione, sprawa prosta, wszystko jest dobrze, wszystko działa. Czujecie, co chcę powiedzieć? Wszystko się wydarzyło tak, jak trzeba. Nic tutaj nie jest krzywe. Faryzeusz dobrze, to wszystko, u niego też jest wszystko dobrze. Po prostu jemu mniej Pan Jezus przebaczył, więc on może to tak ocenić. Tak jak wcześniej mówiłem, że no, tak jakby tego piątaka ktoś mi darował. No to Pan Jezus, no, ten Faryzeusz tak to zrozumiał. No. Tylko pytanie, czy Pan Jezus taką rzeczywistość widział i ją opisał. Czy to o to tu chodziło? Ja jestem przekonany już, znając objawienie Słowa Bożego dalsze tak, i inne fragmenty, całą spójną naukę Słowa Bożego, jestem pewien, że nie o to Jezusowi chodziło. Myślę bardziej, że faryzeusz po prostu reprezentował tych ludzi, tak jak tutaj dzisiaj było mówione, którzy są zdrowi. Nie dlatego, że są zdrowi, Wewnątrz, tylko dlatego, że nie widzą swojej choroby. Bo gdyby rozumiał, gdyby widział swoje wnętrze, swój stan, mało tego, gdyby zobaczył, na jakiej jest drodze, dokąd ta droga zmierza, gdyby widział, że ta droga, na której stoi w tym momencie jeszcze, to ona ma koniec swój w piekle. Gdyby to rozumiał, oj, to myślę, że inaczej by Okazywał tą gościnę Jezusowi. Nie wiem, czy w taki sam sposób jak ta kobieta. Być może nie byłoby to w ocieraniu włosami stóp, ale na pewno, gdyby sobie zdawał sprawę, kim jest i kim jest ten, który u niego jest, bo to też jest ważne, gdyby to rozeznał, padłby do jego stóp i wyznał, że jest absolutnym grzesznikiem, że jest grzesznikiem że ma brzemię, którego nie potrafi ściągnąć z siebie, że potrzebuje. I wtedy zaliczyłby się do grona tych, którzy są chorzy, wymagają lekarza i spotkali lekarza i dostali uzdrowienie. Byłby jednym z tych ludzi. W tym fragmencie nie czytamy, żeby tak było. Nie wiemy, co oczywiście znowu zastrzegę się, nie wiemy, co z tym faryzeuszem się dzieje Później. Być może, no daj Bóg, żeby Duch Święty go przekonał jeszcze o tym grzechu później, ale to już jest sprawa nie nasza, nie moja na pewno. Tutaj chcę zobaczyć w tym człowieku przestrogę dla siebie i przestrogę przed pewnym myśleniem. Żeby nie rozumieć tego brzemienia grzechu, jaki jest na świecie, Właśnie w taki sposób ludzki, że są ci lepsi, są ci gorsi i ten lepszy to albo w ogóle nie potrzebuje, albo potrzebuje tylko troszkę zbawienia, a ten gorszy to potrzebuje tak ogromnej własności, i on będzie mógł później mocno miłować, a ten nie, nie musi mocno miłować, bo jemu tylko piątaka Bóg przebaczył. Tak myślę o świecie, ale też tak myślę, kochani, o sobie. No bo dzisiaj jesteśmy w Kościele, tak? Mamy większość z tej naszej brudnej, w cudzysłowie powiem, przeszłości za sobą. Wiele z tych rzeczy, które by nas mogły obciążać mocno, tak? Na, na sumieniu. Wiele z tych rzeczy mamy już za sobą. Już z wielu rzeczy nas Bóg uwolnił. Wiele spraw już jest może niektóre nawet są zapomniane, nawet niektórych już nie wspominamy. No ale toczymy to życie z cielesnością na karku i myślę, że przynajmniej, jakby najmniej, najbardziej sprawę zaniżając, przynajmniej raz dziennie stajemy przed tym dylematem. Jak poradzić sobie z tym moim nędznym zachowaniem, które było dzisiaj? Co tu zrobić? No wiemy, co zrobić. Wiemy, że mamy arcykapłana, mamy tego, który się za nami wstawia, mamy tego, który chce nas podnieść, tego, który nam przebaczy, który jest bogaty w przebaczenie, w odpuszczenie, w łaskawość. Tylko musimy do Niego przyjść w skrusze. Musimy zobaczyć siebie, kim jesteśmy czym jest nasze zachowanie, jak nędzne jest nasze zachowanie. Czasem, nie mówię, wiecie, nie pomyślcie, że tutaj jakąś połajankę robię nam wszystkim, że jesteśmy tacy nędzni, nie o to chodzi. Ale każdemu się zdarza ten upadek. Nie myślmy, że to tylko taki tam upadek. Przeżyjemy do jutra, jutro ja już zapomnę, Pan Jezus zapomni i właściwie wszystko będzie dobrze. Nie, to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby... Mieć tą świadomość, że przychodzimy do Niego w skrusze po przebaczenie i On nam przebaczy i On nam odpuści grzech, podniesie, posili. Taki jest Bóg. Nie wiem, czy tego doświadczacie, mam nadzieję, że tak. Ja tego doświadczam bardzo często. Czy to jest na plus dla mnie, czy na minus, nie wiem. I tak, i nie. I na plus, i na minus. Na, na minus myślę, że wolałbym, żeby rzadziej się zdarzały te sprawy, za które muszę Boga przepraszać. Niestety zdarzają się za często jeszcze. Ale chyba na plus, bo mogę stanąć dzisiaj przed wami i powiedzieć, że, że to działa, że Pan Jezus nie odwrócił się. Że nigdy nie było tak, że przyszedłem do Niego, a On powiedział, odejdź. Tak nigdy nie było i wierzę, że, że, że to nie jest, wiecie, nasz problem, że to tak po prostu nie jest, tak, tak nie wygląda. Pan Jezus swoich dzieci, którzy przychodzą do Niego w skrusze, nie przepędza od siebie, nie odgania. Nie wzdryga się, nie wiecie, nie jest takim właśnie faryzeuszem, który mówi, jesteś nieczysty, odejdź ode mnie. Jak jest z czasem? No, dobre pytanie. Siedem minut, dobrze. Nie. Jeszcze chwileczka o kwestii grzechu, bo to jest ważny punkt tego fragmentu, który dzisiaj rozważamy. Taki istotny, myślę, warto to dobrze zrozumieć. Jeśli nam Bóg przebaczył grzechy, nam tutaj jak siedzimy, myślę o każdym z was, o sobie, to musimy mieć jakąś świadomość, co się wydarzyło. Nieprawda? To się nie wydarzyło. W bez naszego udziału, gdzieś tam, nie wiem, poszliśmy spać jako pyszni grzesznicy, a wstaliśmy się rano i o jak lekko, jak dobrze, idę do knajpy, już jest fajnie. To tak nie było. Musieliśmy przyjść, przynajmniej wtedy, kiedy pierwszy raz przychodziliśmy z wielkim brzemieniem do Boga, z takim nieznośnym brzemieniem, którego nie mogliśmy już unieść. To jest też, wiecie, cudowna łaska, że Bóg pozwolił nam to zobaczyć. Jedni z nas, wiecie, byli umęczeni grzechem, bo wiedli życie, które po prostu męczy ich ciało. Mówił o jakichś nałogach, o jakichś, wiecie, komplikacjach w społeczności, w społeczeństwie, poplątania, jakieś, nie wiem, długi, jakieś krzywe relacje. Tak jak mówię, nałogi, to wszystko bardzo ich umęczyło. I, ale też, kochani, wiemy, że wielu z tych umęczonych ludzi nie otwiera oczu na to i nie widzą tego jako brzemię, które można zrzucić pod krzyżem. Inaczej, inaczej mówiąc, które Pan Jezus może z nas zdjąć. Tak? Ale nam Bóg dał tą łaskę, żeśmy to zobaczyli i przyszliśmy do Niego i otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów. Na pewno też musiała w naszym sercu zagościć wiara, tak jak Pan Jezus zobaczył w tej, w tej kobiecie. Nikt z nas nie doznał tego odpuszczenia grzechów, jeżeli nie pojawiła się w sercu wiara. Wiara w to, że przychodzimy do Bożego Syna, który jedyny, jedyny ma moc nam ten grzech zabrać. Wiara w to, że przychodzimy do Tego, który ściągnąwszy z nas grzechy, Zaprosi nas do społeczności ze sobą i że ta społeczność będzie oparta na poddaństwie, na przyjaźni, na miłości, na bliskości, na intymności. Niekoniecznie to wszystko musieliśmy sobie w głowie werbalizować, to nie jest tak, że to sobie ułożyliśmy jakiś plan, ale ta wiara w sercach musiała urosnąć, że przyszliśmy do Zbawiciela, do cudownego Zbawiciela. chyba że, ale nie, wątpię, myślę, że nikt nie przychodzi do Jezusa jako do, wiecie, takiego strażnika piekła, żeby tylko się wykupić od piekła. Boję się go, jest straszne, nie wiem, co on ze mną zrobi, ale może się wykupić od piekła, może mnie tam, wiecie, wykreśli z tej listy piekielnej, to, to chyba nie ta wiara w nas zagościła. Raczej wiara związana z cudownością Jezusa, z Jego bogactwem w łasce, w odpuszczeniu. Taka wiara, kochani. I jest to Boży dar, tak jak powiedziałem. Wielu ludzi, mimo że jest umęczonych grzechem, nie widzi, nie ma tej wiary w sercach, przynajmniej na jakimś etapie swojego życia. Na pewno też, kochani, nasze myślenie, bo to zobaczcie, jak wiele elementów, jak, jak, jak, jak spójna całość w trakcie pokuty musi zajść. Nasze myślenie, zaczęliśmy myśleć o tym, że przychodzimy do Boga, który jest osobą, który jest prawdziwy, który ma imię, o którym możemy przeczytać. Posłuchać historii o Nim, ujrzeć Go w pewien sposób nawet w wyobraźni. To jest, kochanie, nic złego. My wiemy, że, że Pan Jezus, no nikt z nas Go nie widział, tak? Nie chcę tutaj głosić jakiejś wizualizacji teraz, nie wiem, magicznej, ale przecież nasz, nasz umysł widzi też Jezusa, widzi też tego Syna Bożego, który w postaci takiego ciała podobnego do naszego rozpościera ramiona i mówi, chodź do mnie, taki po prostu, tak człowiek, jak człowiek do człowieka, chociaż to jest oczywiście relacja człowieka z Bogiem, ale on przyszedł do nas w taki sposób, że możemy przyjść, możemy go takim też zobaczyć. I wreszcie skrucha serca, te pęknięte serce. Kochani, ta, tak jak ta kobieta, której się już łzy lały tam, nie sądzę, że te łzy są tam... One się pojawiły po to, bo, nie wiem, wody zabrakło. To te łzy się lały, bo po prostu jej serce pękło. Ona już po prostu płynęła całą sobą. Jej serce się rozlało, a z oczu popłynęły łzy. I to jest, kochani, coś, czego człowiek może doświadczyć w akcie pokuty. Może doświadczyć w tej konfrontacji ze Zbawicielem. Czy Pan Jezus stawia jakieś bariery, czy to jest tylko dla, nie wiem, dla kogoś, kto zasłuży, kto sobie wcześniej, nie wiem, nazbiera dobrych uczynków i teraz przyjdzie do, do Pana Jezusa i powie, o, nie jestem jak ten Hitler, czy jak ten, nie wiem, Mao przyjmij mnie. No to nie jest dla takich ludzi, to jest dla tych, którzy zobaczą, ujrzą swoją absolutnie do Sedna jakby człowieczeństwa do granic możliwości przesiąkniętą grzechem, zbankrutowaną naturę nie mogącą samą siebie uzdrowić, uleczyć. Taki człowiek przychodzi i otrzymuje bogactwo łaski, od razu odpuszczenie, kochani, od razu relacja, tak jak w tej przypowieści o synu, nie? od razu pierścień na palec. Pan Jezus naprawdę jest dobry i Myśmy to przeżyli raz, ale to nie jest tylko na raz. To nie jest taka rzeczywistość, wiecie, na wejście do Królestwa Bożego, a potem to już jakoś to życie się kula, jakoś się dotoczymy. Nie, jak weszliśmy do tego Królestwa, z łaski Bożej najpierw je ujrzeliśmy, później z łaski Bożej zostaliśmy pociągnięci potem wprowadzeni, i już tutaj jesteśmy i dalej każdego dnia mamy tego samego Jezusa, który tak samo nas zaprasza i mówi, masz duszę obciążoną grzechem? Masz problem jakiś dzisiaj? Przyjdź do mnie w takiej postawie. I teraz, kochani, najważniejsze. Zostało mi pięć minut, ale chcę powiedzieć to, co tak naprawdę chciałem powiedzieć jak taką postawę w sobie włączyć to jest trudna sprawa to jest trudna sprawa bo wszyscy byśmy chcieli czasem się ta postawa włącza czasem się nie włącza chciałbym mieć ten mechanizm znać wiecie, nie mam guzika, który włącza skruchę w sercu a fajnie by było, nie? Czujesz grzech, guzik, skrucha, łaska. No to tak nie działa. To tak nie działa, ale, ale jakoś działa. Więc musimy, kochani, wiedzieć. I w tym fragmencie jest jedna taka... Nie wiem, czy to jest główny wątek tego, co Pan Jezus chciał przekazać. Być może nie. Nie. I być może jest to jakaś synteza myśli, ale spójrzmy na to też w ten sposób. Jeśli Pan Jezus powiedział, że kto ma tą świadomość, że mu więcej przebaczono, tak, by już tu mówię o tej świadomości, bo już wiemy, że nie chodzi o to, że jeden ma mało do pokuty, drugi ma dużo, to nie o to chodzi. Już wiemy, że wszyscy mamy to samo. Ten sam problem, czyli niezdejmowalne naszymi rękami brzemię. Jeżeli mamy tego świadomość, jak wielkie jest to brzemię, to będziemy więcej go miłować. Taka zależność. I teraz ktoś zapyta. O bracie, to czy ty chcesz tutaj nas zachęcić do tego, byśmy budowali świadomość naszej grzeszności, naszego brudu, bo to mógłby być taki najprostszy wniosek. No to teraz siądź i grzeb w swoim brudzie, aż zobaczysz go tak wielki. och Aż cię zacznie, wiecie, śmierdzieć, aż ci zacznie być obrzydliwy. Myśl o tych grzechach, myśl o tej podłości. Skup się na swoim sercu, które jest takie zepsute, o, jakie ono jest... Ble! I wtedy miłość urośnie do Boga. Czy to chcę powiedzieć, kochani? Nie. Nie daj Boże, żebyśmy w ten sposób do sprawy podeszli. Nie jestem zwolennikiem tego, by zapominać o swojej przeszłości, ale też nie zachęcam do tego, żeby w niej grzebać i dłubać latami. Nie jestem Zwolennikiem tego, żeby grzechy pod dywan wkładać. Ale nie z patrzenia na grzech wyrasta świadomość grzeszności. Coś wam powiem. Moglibyśmy tutaj 10 lat stać i sobie wyliczać grzechy. I wypominać te grzechy. I dłubać w nich. I pokazywać, udowadniać, jacy jesteśmy zepsuci. Jeśli to na tym położymy nadzieję, że nasza miłość do Jezusa wzrośnie, obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie. Może jakaś odraza, może jakiś lęk, może jakieś przygaszenie wiary, noszące może trochę pozory pokory i pozory skruchy. Może się na tyle umęczymy, że przestaniemy się cieszyć, że jest wszystko dobrze. I ktoś powie, o widzisz, nareszcie, już się nie cieszysz, że jesteś grzesznikiem. No to co w zamian? Na co patrzeć? O, kto powiedział? Wszyscy? Wszyscy powiedzieli, tylko, tylko ktoś zwerbalizował. Kochani, patrzeć na Jezusa, lgnąć do Niego. Przylepić się jak ta kobieta do stopy i wpatrywać się w Jego miłość, w Jego oddanie, w Jego ofiarność. W to, jak kontemplować Jego życie, jak On to życie przeżył w poddaniu Bogu, jaki był w modlitwie, jaki był w czynieniu dobra, jaki był w ułaskawianiu, jaki był w przebaczaniu, jaki był też w nauczaniu. Na Niego patrzeć, jak do Niego przylgniemy, jak tam będziemy patrzeć, to kochani, jak przez kontrast, jak w zwierciadle zobaczysz od razu swoją małość, od razu zobaczysz, że Tobie brakuje i już nie na zasadzie takiej, że poczujesz jakiś ucisk, tylko w Twoim sercu zrodzi się miłość, bo będziesz miał świadomość tego, że Ty sam jesteś mały, On jest wielki. I ta miłość będzie powodowała, że coraz bardziej ty będziesz mały, on będzie coraz większy, będziesz go coraz bardziej kochać. No to jest kierunek. Wpatrywać się w jego oblicze. Biblia nie mówi nigdzie, że wpatrywanie się w grzech przynosi życie. Ale wpatrywanie się w jego oblicze powoduje, że nasze zaczyna jaśnieć. Myślcie o tym, co w górze. Po to, żeby zapomnieć o grzeszności? Nie, po to, żeby tę grzeszność zrozumieć. A my ją rozumiemy przez kontrast. W zachwycie nad Jezusem przestajemy się zachwycać naszym, naszymi możliwościami. Już nie jesteśmy w swoich oczach tacy jak Faryzeusz. O, dobrze, że nie jestem jak ten grzesznik, bo jestem taki, taki taki. Nieprawda! Właśnie Ty jesteś jak ten grzesznik, tylko tego nie widzisz. Tak mówię teraz tak do tego faryzeusza wy... wyimaginowanego trochę, ale tak jakbym do siebie mówił, tak? Kochani, wpatrujmy się w doskonałe Boże Słowo, w Jego oblicze, a jestem przekonany, że to wzbudzi w nas ten prawdziwy obraz siebie samego, tego, co nam przebaczono. A kiedy będziemy upadać, a będziemy, niestety, do końca tej pielgrzymki będzie się nam zdarzało, kiedy będziemy upadać, będzie nam jaśniał Ten, który przebacza. I będziemy się też prowadzić do Niego wtedy. I teraz już otwieram jakby, tu już można, wiecie, dalej cały strumień tych pięknych nauk ale one muszą mieć swoje źródło w naszej społeczności, bliskości z Jezusem. I do tego chciałem was, kochani, zap zachęcić, zaprosić do modlitwy, do rozważania na ten temat. I wreszcie do doświadczania tego, co jest nam dane w tronie łaski. Doświadczyć przebaczenia, doświadczyć ukochania, przytulenia, miłości ze strony Jezusa. Kochani, to jest najpiękniejsze, co dziecko Boże może od swojego Ojca otrzymać. Hmm? Amen. i bliskiej relacji z Tobą. Panie wyznaję, że potrzebuję tego. Na każdy dzień, Panie, że jestem człowiekiem w potrzebie, Panie. Dziękuję Ci, że Ty zapraszasz cały czas do tej społeczności z Tobą. Bądź uwielbiony. Jeszcze na chwilę, ciach siostry. Będziemy wspominać śmierć Pańską, pijąc z tego kielicha, jedząc ten chleb. Tak, dług spocony już, wielki cud, tak jak śpiewaliśmy. Chciałem jeszcze przeczytać jeden fragment. To jest pierwszy list Jana, czwarty, piąty rozdział. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, jest zrodzony z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z Niego jest zrodzony. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. To bowiem jest miłość Boga, byśmy przykazania Jego zachowywali, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co jest zrodzone z Boga, nieustannie zwycięża świat, a to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, nasza wiara. Kim jest ten, który ciągle zwycięża świat, jeśli nie tym, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew? Jezus Mesjasz. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Gdy trzej są, którzy świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty a ci trzej są jedno. I trzej są, którzy świadczą na ziemi, duch i woda i krew, a ci, którzy... a ci trzej są w jednym. Jeżeli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże jest większe, gdyż jest to świadectwo Boga, jako że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie, kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma to życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma tego życia. To napisałem wam. Którzy wierzycie w imię Syna Bożego, byście wiedzieli, że macie życie wieczne, abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Kochani, będziemy wspominać właśnie między innymi to, co przed chwilą przeczytałem z listu Jana. Każdy, kto może się wziąć, to podpisać, powiedzieć tak amen, jest zaproszony do tego stołu, żeby brać ten, ten wino i chleb. Każdy, kto się nie może, nie może pod tym podpisać, niech szuka, niech jakby szuka. Łaska Boża jest i trwa i jest to po prostu przesłanie Ewangelii. Więc, więc bierzmy to, ten napój, ten chleb i radujmy się wspominając właśnie to, co Pan Jezus uczynił. Bo przecież wspominamy Jego dzieło, to, co On zrobił, to, co zaplanował, wykonał, to, co jeszcze trwa i to, co On, jak wierzymy, jak Jego Słowa mówi, On dokończy to dzieło, które rozpoczął. Więc bierzmy, pomódlmy się, wstańmy.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 powiem o tym co, co tutaj rozumiemy z tych słów i co jest naszą praktyką to to, że y, zapraszane do tej pamiątki są osoby, które narodziły się na nowo, uwierzyły, narodziły się na nowo i dały temu wyraz y, poprzez chrzest w wieku dorosłym. I jeżeli y, jesteśmy w tym gronie i trwamy, nie żyjemy w jakimś grzechu, Jesteśmy zapraszani, żeby tutaj uczestniczyć. Jeżeli ktoś nie spełnia tych warunków, jest proszony, żeby, żeby nie uczestniczył. Tak jak Pan Jezus złamał, ja też, my też łamiemy ten chleb. Będziemy podawać jedni drugim, brać z tego chleba, spożywać. Jest to symbol ciała Pana Jezusa, które zostało złamane na krzyżu zabite, umęczone dla naszego zbawienia z wielkiej miłości. Do nas, grzesznych ludzi, którzy zostali umiłowani, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Łamiąc ten chleb, chcę skierować myśli ku Tobie, Panie Jezu, ku Tobie, który jesteś najważniejszą osobą tutaj pośród nas, który jesteś wywyższony, jesteś Panem, przed którym zegnie się, zgina się i zegnie się wszelkie kolano, wyznając, że jesteś Panem, ku chwale Boga Ojca i dziękuję za otwarcie nam drogi do Ojca, za zbawienie. Tobie chwała. Amen. Panie Jezu, też chcemy prosić Cię o błogosławieństwo przy tym wspominaniu, kiedy, Panie, będziemy uczestniczyć w tym jednym kielichu i kierować oczy wiary na Ciebie na to, co wydarzyło się na Golgocie. Panie, chcę prosić Ciebie, żebyś uczył nas, prowadził nas też w tym, by to, co się wydarzyło wtedy na krzyżu, przed krzyżem i po Twojej śmierci też, razem z zmartwychwstaniem i z tym, jak poszedłeś do nieba, do Ojca, jak posłałeś Ducha jak wstawiasz się teraz za nami, Panie, żeby to wszystko było, cały czas gościło w naszych sercach. Teraz poświęcamy na to kilka minut, skłaniamy swoje głowy, przez nasze myśli przejdzie kilka wydarzeń, kilka takich nawet slajdów czasem, ale w naszych sercach, Panie, żeby to, co się wydarzyło, żeby było żywe, żeby było wiecznie przepełniające nas miłością, wdzięcznością. Każdego dnia, teraz, Panie, gdy będziemy pić z tego kielicha, błogosław nas, ale każdego dnia, Panie, wzmacniaj nas w miłości do Ciebie, w wierności Tobie, w poddaniu Tobie. Byśmy byli, Panie, dziećmi Twymi miłymi Tobie. Bo Ty jesteś jedynie Królem, jedynie Bogiem, jedynie Panem. Wywyższamy Cię, Panie. Amen. Amen. Proszę, powstańmy jeszcze na sekundkę do ostatniej modlitwy. Panie Jezu nasz, tak jak modliliśmy się, prosiliśmy o błogosławieństwo Twoje dla tego czasu wspólnego naszego, tak doznawszy Twojego dotknięcia, usłyszawszy Twój głos, którym przemawiasz do nas przez Braci, siostry, czy do serca naszego przez Ducha Świętego chcemy podziękować, że, że byłeś, że przemawiałeś, że dotykałeś się. Tobie dzięki, tobie chwała. Amen. Siądźmy proszę. Czy mamy jakieś pozdrowienia albo ogłoszenia? jeszcze raz można? dziękujemy, pozdrawiamy również dziękujemy, pozdrawiamy Adama i Dorotkę od Donusi naszej kochanej pozdrawiamy serdecznie. Czy jeszcze coś? Czy jakieś ogłoszenia? Czy ktoś coś? Skoro nic nie ma, to jak zwykle tradycyjnie zachęta do tego, żebyśmy nie uciekali, że tak powiem w cudzysłowie, do domu, ale zostali, porozmawiali, poznali się z tymi, których nie znamy i dalej kontynuowali to nabożeństwo, które niech trwa. Amen.